Kwadrans Jazzu mówi Jan Ptarzyn-Wróblewski. Od dawna nie miałem przyjemności porozmawiać z państwem bezpośrednio i na żywo. Już się zaczął wyjazdowy sezon i długo mnie nie było w Warszawie, więc byliście skazani na moje pamiętniczki. A tymczasem nazbierało się sporo spraw do przegadania, choćby związanych z tymi moimi wyjazdami. Bo jeszcze w połowie lutego otwierałem cykl jazzowych koncertów w Płockim Muzeum, a więc nowe miejsce do grania. Choć raczej kameralnego, bo akustyka tam trudna, ale atmosfera taka, że warto się pomęczyć z pogłosem. Potem bielska zadymka jazzowa. Tym tematem dzisiaj zajmę się szczególnie. Nie zdążyłem już uprzedzić Państwa o toruńskim festiwalu w klubie od nowa, a był tam i śmietana, i String Connection, i Al Foster, i jeszcze kilka podmiotów wykonawczych. Fatalnie minąłem się z Jazzem nad Odrą we Wrocławiu Nadal nie wiem co tam zapowiedziano, ale przecież ta impreza bez gwiazd największego formatu się nie obywa Nazbierało się też wyjątkowo sporo naszych płytowych nowości Ale teraz pewnie czas jakiś poświęcę tym wszystkim aktualnościom Bo wprawdzie wyjazdy nadal mnie czekają, ale szczęśliwie nie w poniedziałki w najbliższą środę na przykład wybieram się z Kwartetem do Opola, ale wracajmy adrem czyli przede wszystkim bielska zadymka jazzowa. Zacznę od tego, że nadal nie przyznaję się do zasiadania w artystycznym kierownictwie tej imprezy, choć tak napisano, gdzie się da. To fakt, że Jurek Batycki zawsze dzwoni do mnie, aby wypytać, co sądzę o kolejnych programowych propozycjach, a ja go w tych zamysłach upewniam albo nie. Ale dalej to już bielszczanie sami decydują, kogo zaprosić. Nie mogę sobie po prostu powiedzieć, kochani, ma być Rolins albo Maria Schneider. Bardziej już jestem z, związany z konkursem, no i w ogóle miło mi, że w programie figuruję jako rada artystyczna, ale tak naprawdę jestem tylko konsultantem. A podkreślam to dlatego, że teraz mogę o tej imprezie powiedzieć, co bezstronnie myślę, a ponieważ przede wszystkim trzeba ją pochwalić, więc nie jest to chwalenie własnego ptasiego ogona. Od razu na wstępie uprzedzam, żadnych nagrań z zadymki nie mam, a gadania trochę się uniknąć nie da. Trudno, trzeba sobie będzie jakoś radzić, jak powiadał góral, sznurując buty glistą. Zadymka zmienną jest. Organizatorzy bez przerwy coś zmieniają, starając się swoją imprezę uatrakcyjnić. Mamy też wielką stylistyczną różnorodność. Od zwyczajnego jazzu poczynając, roku na niewiarygodnym czasami poziomie, przez okolice Jezu, które wcale czasami nie są takie peryferyjne, aż po knajpowy nieco odłam na szyndzielni. Ale tę szyndzielnię należy raczej traktować nie jako jeden z festiwalowych koncertów, a wielką pofestiwalową prywatkę. W tym roku szaleństwo na sali wywołał francuski zespół udający cyganów, pad brapat muzyka. Kierownik schroniska mocno się obawiał, czy solidne stropy wytrzymają. Ale niech obecni na tym wydarzeniu nie sądzą, że się nasłuchali jazzu, bo go tam nie było. Muzyka istotnie porywająca... I jeśli jak proponowałem wyłączyć ją z festiwalowych ram, to wszystko jest w najlepszym porządku. Mnie to nie pasowało, bo w pochodzie pierwszego Sopockiego Festiwalu razem z Sekstetem Komedy grzebaliśmy w niesionej trumnie taką właśnie muzykę, ale nie zwracajcie uwagi na starego marudę. Grzebaliśmy ją wyłącznie w jazzowych kategoriach Na co by tu jeszcze pomarudzić? Chyba na zbyt skromną polską reprezentację W zamian za to miałem i tak kilka euforycznych momentów Szkoda, że tylko jeden koncert odbywał się w sali teatru to miejsce wręcz zachęca swym wystrojem do dobrego grania, za to klub Klimat, który przejął główny ciężar koncertów, zachęcał swoją atmosferą, sprzyjającą bardziej ekspresyjnym formom, ale właśnie takie się tam znalazły. Nie było w tym roku zamkowej piwnicy, za to konkurs i wszelkie dżemy odbywały się w hotelu Prezydent, a były to dżemy długie i owocne, zwłaszcza, że naczelni goście nieoczekiwanie i wbrew festiwalowym zwyczajom zażądali dłuższego pobytu niż tylko jednodniowego przelotu przez koncertowy dzień i nie jeden z nich podnosił temperaturę na tych dżemach. A i w biały dzień można ich było na każdym kroku spotkać. To właśnie robi festiwalową atmosferę. No właśnie. Dominowali na festiwalu przede wszystkim dwaj panowie carterzy. James Carter. Obdarzony nieludzką siłą i temperamentem, niewiarygodny technik wpadający czasem w cyrkową wirtuozerię. Modernista wielki, ale od starych standardów nie stronił. Ten koncert to była reakcja łańcuchowa i tylko za głowę można się było łapać. Ron Carter sprawiał przeciwstawne wrażenie. Ale od pierwszych dźwięków można było poczuć tę wewnętrzną, ogromną siłę, emanującą nie poprzez fajerwerki techniczne, choć i takich nie brakowało. Trudno uwierzyć, jak ten facet kierował na gorąco wszystkim, co się dzieje, samymi tylko basowymi dźwiękami. Od fantastycznych reharmonizacji, które fenomenalny pianista Steven Scott wyłapywał natychmiast, aż po bardzo czasem zagmatwaną, a jednak czytelną rytmikę, która lęgła się na naszych oczach Gdzieś tam pojawiał się jakiś malutki sygnalik w postaci akcentu i okazywało się, że to już gotowy scenariusz na ciąg dalszy, ale za chwilę znowu coś nowego nie wiem, czy nie był to najfantastyczniejszy występ w całej zadymkowej historii. No. I jako się rzekło, żadnych nagrań nie mam Ale mam takie stare nagranie z Carterem, Nawet nie w roli lidera Jednak coś podobnego się w nim dzieje Choć na skromniejszą skalę To oczywiście Carterowska kompozycja A Quick Sketch Czyli szybki skic Jego realizacja nie jest już taka szybka Ciągnie się ponad 15 minut Ale ani przez chwilę nie jest nudno No cóż... Dużo było gadania, teraz będzie dużo muzyki. Kwartet Herbie Hancocka z liderem przy fortepianie, Wenton Marsalis Trąbka, Ron Carter Bass i Tony Williams Perkusja. Thank mm -hmm. you. Ooh. Thank you Week Sketch, kwartet Herbiego Hancocka jeszcze sprzed ćwierć wieku. Lider przy fortepianie, Winton Marsalis Trąbka, Ron Carter, bas i Tony Williams, perkusja. Ta kompozycja Cartera jest istotnie zaledwie maleńkim szkicem. Cała reszta jest improwizowana na gorąco, łącznie z formą. Jest to chyba malutki zwiastunik tego, co Carter na bielskiej zadymce zaprezentował w całej okazałości. Tworzeniu na gorąco formy, harmonii, rytmiki i wszystkiego, co potrzebne. Jest to dla mnie najpełniejsze rozumienie hasła free. Nikt nie ma z góry wytyczonej drogi ustalonych jakichkolwiek reguł poza wzajemnym reagowaniem. Piekielnie trudnym, ale wyłożonym w niebywale jasny i czytelny sposób Trochę w cieniu kartera pozostało trio Lynn Ariel, a jednak był to również fantastyczny występ Nie będę się jednak o nim rozgadywał, bo przed festiwalem niemal wyłącznie mówiłem o tej pianistce od czasu, kiedy słyszałem ją na Kaliskim Festiwalu przed kilku laty, ta pani poczyniła ogromne postępy, a przecież już wtedy była wyraźnie postrzegana. Gdyby nie było kartera, Lynn mogła wystarczyć jako wiodąca gwiazda. Teraz nieco o konkursie. Jego pierwsza eliminacja była dla mnie horrorem. Wyglądało to tak, że otrzymałem piętnaście anonimowych zgłoszeniowych płytek i z tego trzeba było regulaminowo wybrać trzech tylko finalistów. Zadanie ponad siły Po godzinnych przesłuchaniach wyeliminowałem tę mniejszą połowę Niech mi mój profesor matematyk wybaczy to niefortunne sformułowanie I dalej ani rusz Łeb w łeb kandydaci grali przytomnie Trudno ocenić kto lepiej przy sporej różnorodności Sam nie wiem jak i dlaczego zdecydowałem się w końcu na to wyznaczone minimum Trochę licząc na to, że przecież nie ja sam dokonuję oceny I jakiś wspólny skorygowany rezultat musi z tego powstać Ostatecznie do finału zakwalifikowały się następujące grupy Main Street, prowadzony przez pianistę Witolda Janiaka. of Quartet gitarzysty Marka Kondzieli i saksofonista Vitali Iwanow ze swoim kwartetem. No i jaki był werdykt? Tytuł największej indywidualności zdobył Marek Kondziela. Tytuł najlepszego solisty, trębacz z zespołu Kondzieli, Tomasz Dąbrowski. A główny laur dostał się w ręce Main Streetu. Pozwólcie, że przedstawię go w jego regularnym składzie, ta grupa istnieje już od kilku lat i dawała o sobie znać także wcześniej. Na fortepianie Witold Janiak, na altowym saksofonie Michał Kobojek, na basowej gitarze Marcin Błasiak i za perkusją Emil Waluchowski. Ale Main Street miał akurat dość zagmatwoną, terminową sytuację. Materiał zgłoszeniowy nagrał w regularnym składzie, ale na konkurs nie mógł przybyć regularny saksofonista. Zastąpił go Kuba Raczyński, zastępca równorzędnej miary. W każdym bądź razie Main Street nie stracił na przesłuchaniach niczego ze swej specyfiki. Najwyraźniej jednak się nie spodziewał wygranej, bo kiedy ogłoszono wynik i zapowiedziano na następny dzień występ laureata Dwaj muzycy zdążyli już z Bielska wyjechać Tak więc kolejnego dnia laureat wystąpił z kolejnym zastępczym perkusistą Ale na saksofonowe miejsce zdołano już ściągnąć Michała Kobojka A ja wam w tej chwili proponuję jedno ze zgłoszeniowych nagrań Dokonanych w tym stałym składzie